Moi drodzy, jeśli uczycie się polskiego i chcecie nauczyć się czegoś więcej niż tylko powiedzieć jestem Dorota, mieszkam w Londynie to jest zielona koszula jeśli chcecie nauczyć się czegoś więcej to zapraszam Was na mój podcast jesteście w dobrym miejscu nie uczcie się list słów nie uczcie się na pamięć odmian gramatyki. Jak najwięcej słuchajcie prawdziwego polskiego. Właśnie tu opowiadam Wam różne, mam nadzieję, ciekawe rzeczy po polsku i staram się robić to jak najłatwiej, tak żebyście mogli to łatwo zrozumieć, żebyście mieli możliwość posłuchania czegoś po polsku, czegoś łatwego, a zarazem ciekawego. Mam nadzieję w ten sposób pomóc Wam uczyć się języka polskiego. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mój podcast. Tym razem opowiem o Kaszubach, Gdańsku i Wyspie Sobieszewskiej.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 Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie Jestem już w Warszawie Moje wakacje już skończone hmm. Wakacje to wspaniały czas Uwielbiam wakacje, uwielbiam słońce Bycie z moją rodziną Wycieczki, wszystko to świetny czas Jeśli słuchaliście mojego ostatniego podcastu to wiecie, że w tym roku byłem na kaszubach. Z Warszawy teraz na kaszuby można bardzo łatwo i wygodnie dojechać samochodem, bo można to zrobić nową autostradą. I tak właśnie my też pojechaliśmy. Najpierw jedzie się z Warszawy w kierunku łodzi, autostradą A1, a później. Z Łodzi do Gdańska można jechać autostradą A2. W wakacje były korki na autostradzie przy punktach poborów opłat, tam gdzie się płaci za przejazd, ale na szczęście, kiedy ja jechałem, nie było dużego korka, a później w następne tygodnie opłaty zostały zniesione w weekendy. Nie płaciło się za autostradę. W wakacyjne weekendy nie płaciło się i nie było korków. Później opłaty oczywiście wrócą. Ale nam udało się przejechać autostradą bez korka. Kaszuby to region w północnej Polsce. Na Kaszubach oczywiście mieszkają Kaszubi. Kaszubi, czyli Mieszkańcy Kaszub Współcześni Kaszubi Wywodzą się Z Pomorzan Pomorzanie to Wielkie plemie Słowiańskie Kiedyś właśnie Na południowych brzegach Morza Bałty Bałtyckiego Zamieszkiwali Pomorzanie Właśnie od dawnych Pomorzan wywodzą się współcześni Kaszubi. Inne plemiona słowiańskie, jeśli jesteście ciekawi, plemiona, z których wywodzą się Polacy, to Polanie, Wiślanie, Mazowszanie i Ślężanie. Dziś opowiem wam o Kaszubach, bo właśnie z Kaszub wróciłem. Miałem nadzieję usłyszeć tam... Język kaszubski. Niestety ludzie na co dzień nie mówią dużo po kaszubsku. W sklepach, restauracjach, na ulicy ludzie mówią po polsku. Mówią standardowym językiem polskim. Być może mają troszkę inny akcent, ale jest to standardowy polski. Podobno 100 tysięcy ludzi w Polsce mówi codziennie w języku Kaszubskim. Ale mi nie udało się niestety nikogo takiego spotkać. Obecnie w Polsce istnieje kilkadziesiąt szkół, w których można uczyć się języka kaszubskiego. A od 10 lat można zdawać maturę z języka kaszubskiego. Matura to egzamin, który zdaje się w szkole średniej. Jeden z najważniejszych egzaminów. Jeśli ktoś nie zda matury, to nie może studiować na wyższej uczelni. Zatem język kaszubski można zdawać na maturze od 10 lat. Muszę Wam powiedzieć, że jeśli pojedziecie na Kaszuby, to nazwy miejscowości zobaczycie w dwóch językach. Po polsku i po Kaszubsku. Niektórzy badacze języków, językoznawcy mówią, że Kaszubski to nie jest osobny język. Mówią, że to jest dialekt języka polskiego. Inni mówią, że to osobny język, bardzo podobny do polskiego. No, ja nie wiem, jak to jest. Nie jestem badaczem języków. Nie znam się na tym. W każdym razie język kaszubski brzmi trochę inaczej niż język polski. Hmm. Kiedyś do zapisywania języka kaszubskiego używano języka e, alfabetu polskiego, jednak polski alfabet nie oddawał wszystkich dźwięków, które są w języku kaszubskim. Dlatego w XIX wieku jeden z językoznawców Badacz folkloru i języka kaszubskiego Florian Cejnowa Stworzył alfabet kaszubski Wiele liter w języku kaszubskim Ma dodatkowe znaczki Akcenty, fale i daszki nad sobą Właśnie po to, żeby Można było zaznaczyć Te dodatkowe dźwięki Pewnie jesteście ciekawi, czy możecie zrozumieć język kaszubski. Zróbmy więc mały eksperyment. Posłuchajcie nagrania modlitwy Ojcze Nasz w języku kaszubskim. A później ja przeczytam to samo po polsku. Zobaczycie, jakie są różnice. Posłuchajcie najpierw po kaszubsku. Bardzo proszę. Łejcie nasz, ja ci jest w niebie, niech są święci twoje imiono, niech przyjdę twoje królestwo, niech mdze twoje Awely, jak no w niebie, tak ty na ziemi. Chleba najgłe igły, głe duj nam dysy, i odpuść Num na je winę, jako i my odpuściwym naszym winowajcom. A nie dopuśćcie na nas pokuszeni, ale nas zbawił do Amen. Świetnie. Podobało wam się brzmienie języka kaszubskiego? Ja bardzo lubię słuchać różnych dialektów i zawsze podobają mi się gwary i dialekty. Język polski wydaje mi się y, bardzo zwyczajny, a kiedy słucham czegoś po kaszubsku albo po śląsku, wtedy mam wielką przyjemność. Posłuchajcie teraz tej samej modlitwy po polsku.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 Amen. Myślę, że zauważyliście różnice. Dla mnie są one oczywiste. W języku kaszubskim jest wiele dźwięków, które nie istnieją w standardowym języku polskim. Tak jak mówiłem, ludzie w miastach posługują się standardowym polskim i nie było mi łatwo znaleźć kogoś, kto mówi po kaszubsku. Myślę, że na wsiach wśród starszych ludzi łatwiej jest znaleźć takie osoby, ale tak jak mówiłem, dzieci mogą uczyć się języka kaszubskiego w szkole. Jeśli nie mają kogoś w rodzinie, kto posługuje się językiem kaszubskim, ale chcą nauczyć się tego języka, to mogą uczyć się języka kaszubskiego w szkole. To tyle o języku kaszubskim Teraz opowiem wam trochę o tym Jak wyglądają Kaszuby Jak wygląda ten region Polski Często mówimy o tak zwanej Szwajcarii kaszubskiej Szwajcaria kaszubska to Centrum Kaszub, środek Kaszub Jest to najwyżej położony region na Kaszubach i dlatego nazywa się Szwajcarią Kaszubską. Są tam wzgórza, wzgórza, czyli niewielkie góry. Nie są to oczywiście góry wysokie, tylko nazywamy to wzgórza, ponieważ, ponieważ nie są wysokie. Ale są też doliny i jeziora. Oczywiście te góry nie są wysokie. Najwyższa góra nazywa się Wieżyca ma 329 metrów wysokości. Prawda, że niedużo? Nie jest wysoka, ale wzgórza, doliny i jeziora tworzą tu wspaniałe widoki. Jest tu wiele jezior, dużo lasów, łąk. Naprawdę jest tu bardzo malowniczo, bardzo atrakcyjnie. Jeśli będziecie na Kaszubach, to musicie Odwiedzić miejscowość w Dzydze Znajduje się tam najstarszy w Polsce skansen Wiecie co to jest skansen? Skansen to miejsce gdzie są zebrane stare domy, stare budynki Stare przedmioty, ubrania, narzędzia Wszystko co kiedyś używali ludzie Wygląda to tak, jakby to była wieś sprzed wielu lat. Tak jakby cofnąć się o 200 lat i zobaczyć, jak żyli wtedy ludzie. W tym roku nie byłem we wdzyzach, Byłem tam o pewnie już z 15 lat temu albo 20. Było to dość dawno, ale pamiętam, że to wspaniały skansen, i warto to zobaczyć Jeśli nie byliście w takim skansenie W takim miejscu, gdzie są stare domy Drewniane, gdzie są stare przedmioty, narzędzia To warto się tam wybrać W tym roku nie byłem we Wdzydzach W tym roku byłem w Chmielnie To również bardzo malowniczo położona wieś Chmielno leży nad dwoma jeziorami i jest w zasadzie w centrum Szwajcarii Kaszubskiej. W samym centrum Kaszub. Z tą wsią wiąże się wiele legend. Opowiem wam jedną z nich. Znalazłem ją w takim miejscu, gdzie były różne figury i do tych figur były przyczepione różne, różne legendy. Można było sobie czytać. Przeczytam wam Jedną z tych legend, posłuchajcie Dwoje młodych ludzi bardzo się pokochało Jednak ich rodzice nie żyli w przyjaźni Młodzi przez to nie mogli wziąć ślubu Ich rodzice nie zgadzali się na to Chłopak i dziewczyna byli nieszczęśliwi Wkrótce ze zmartwienia i tęsknoty zaumiłowanym zmarła młoda dziewczyna. Pochowano ją po lewej stronie kościoła. Niedługo potem, ze smutku, zmarł również nieszczęśliwy młodzieniec. Pochowano go po drugiej stronie kościoła. Wkrótce. Po ich śmierci z obu grobów wyrosły dwa pędy chmielu i połączyły się ze sobą nad kościołem. Chmiel to roślina, z której robi się piwo. Ludzie widząc, że chmiel wyrósł z serc zakochanych przekonali się, że tych dwoje było dla siebie przeznaczonych. Od tych pędów Chmielu miejscowość otrzymała nazwę Chmielno. Okej, okay, taka legenda o Chmielnie. Stąd nazwa Chmielno, okej? Okay? Z Chmielna pojechaliśmy na wyspę Sobieszewską. Jest to wyspa, która leży bardzo blisko Gdańska. Schmielna na wyspę Sobieszewską nie jest daleko. Jedzie się jakieś, myślę, godzinę. Nie jest to długa podróż. Jest to wyspa, tak jak mówiłem, leżąca bardzo blisko Gdańska. Ta wyspa jest znana z dwóch rezerwatów przyrody. Można tu spotkać ponad 300 gatunków ptaków. Jeśli będziecie Chcieli być nad Bałtykiem W miejscu gdzie nie ma zbyt dużo turystów To przyjeżdżajcie na wyspę Sobieszewską Muszę wam powiedzieć, że byłem zaskoczony Jak mało ludzi jest tutaj na plaży Myślałem, że będą tłumy Ale okazało się, że plaża była prawie pusta Osobiście lubię jak jest mało ludzi I dlatego Byłem bardzo zadowolony Nie sądziłem, że tak blisko od Gdańska Mogę znaleźć takie wspaniałe miejsce Miejsce, gdzie naprawdę można cieszyć się przyrodą Można oglądać ptaki Można słuchać szumu morza Nie ma tu wycieczek, nie ma kolonii Nie ma dzieci biegających po plaży jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Zwykle na polskich plażach, na przykład w Krynicy Morskiej, Pobierowie, Mielnie, na Helu jest bardzo dużo ludzi. Gdy jest ładna pogoda, to aż trudno znaleźć wolne miejsce. A tu było całkiem pusto. Niesamowite. Bardzo mi się podobało na Wyspie Sobieszewskiej. Oczywiście na plaży możecie znaleźć bursztyny. Wiecie, co to są bursztyny. Takie małe jakby kamyczki, ale to nie są kamyczki brązowe. Bursztyn to zastygnięta żywica z prastarych drzew iglastych. My nie znaleźliśmy tym razem dużo bursztynów, ale pamiętam kiedyś, kiedy byliśmy nad morzem, było to właśnie w Krynicy Morskiej. Znaleźliśmy całkiem ich sporo. Pokażę wam kiedyś zdjęcie, bo mam w domu cały dzbanek tych bursztynów. Kiedy byliśmy na Wyspie Sobieszewskiej, nie było sztormów. Najlepiej szukać bursztynów po sztormie. Kiedy my byliśmy, była piękna pogoda, nie było sztormu, dlatego może nie wyrzucało na brzeg bursztynów. Także nie było łatwo ich znaleźć. Znaleźliśmy tylko takie bardzo, bardzo malutkie. Z wyspy Sobieszewskiej mieliśmy bardzo blisko do Gdańska i Sopotu. Pewnego wieczoru wybraliśmy się do Sopotu chcieliśmy przejść się po sopockim Molo Molo to taki bardzo długi pomost nad morzem Pomost to jest tak jakby most, ale nieskończony tylko z lądu w kierunku wody ale nie na drugą stronę ok? rozumiecie? nie most, tylko pomost i Molo to właśnie taki długi pomost Molo w Sopocie ma około pół kilometra długości Jest całe zbudowane z drewna Jest dość stare, niedługo Molo będzie miało już 200 lat Pierwszy pomost powstał tu w 1827 roku Opowiem wam teraz przygodę, która mi się przytrafiła właśnie na Molo w Sopocie kiedy spacerowałem z moją rodziną po Molo, podeszła do mnie pewna dziewczyna. No wiecie, na Molo jest bardzo dużo turystów, wszyscy robią zdjęcia. Ta dziewczyna również miała aparat. Podeszła do mnie z aparatem fotograficznym i w pierwszej chwili myślałem, że chcę, żebym zrobił jej zdjęcie na Molo. Często ludzie mnie o to proszą, bo ja również chodzę z aparatem, więc wiedzą, widzą, że będę miał pojęcie, jak zrobić zdjęcie. Będę umiał to zrobić, dlatego proszą mnie, żebym zrobił im zdjęcie. Ale ona zapytała mnie, real polish? I wtedy zrozumiałem, o co chodzi. Dziewczyna była z Ukrainy i wcześniej oglądała moje filmiki. Dlatego wiedziała, jak wyglądam. Poprosiła mnie o wspólne zdjęcie. Zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, ale wszystko stało się tak szybko. Byłem tak zaskoczony tą sytuacją. Sami rozumiecie, nie jestem znanym aktorem, do którego wciąż podchodzą... Tłumy fanów i proszą o zdjęcia i autografy. Nie zdążyłem nawet zapytać o imię tej pięknej dziewczyny. Jeśli słuchasz dzisiejszego podcastu, to proszę, napisz w komentarzach, jak masz na imię. A może przyślesz do mnie zdjęcie, które razem zrobiliśmy. Bardzo proszę. To będzie dla mnie e, fajna pamiątka. To była dla mnie... Niesamowita niespodzianka Nie spodziewałem się takiego spotkania Było mi bardzo miło Ania i Zuzia śmiały się później ze mnie Że teraz to jestem gwiazdą filmową na molo Fanki przychodzą robić sobie ze mną zdjęcia To było bardzo miłe Dziękuję bardzo I czekam oczywiście na zdjęcie bardzo miła przygoda Innego dnia pojechaliśmy do Gdańska Gdańsk to wspaniałe miasto Z piękną starówką Jest tam tyle zabytków Że trudno wszystko zobaczyć jednego dnia W Gdańsku jest mnóstwo turystów Jest kolorowo, wesoło Bardzo przyjemnie Ale tłoczno Znajdziecie tu bardzo dużo restauracji, pubów I tak jak mówiłem, mnóstwo starych kamieniczek, kościołów Różnych zabytków Można wybrać się na przejażdżkę statkiem Można chodzić wąskimi uliczkami tak zwanego głównego miasta Czyli najstarszej części miasta Tu znajduje się najwięcej zabytków Gdańsk to bardzo stare miasto Otrzymał prawa miejskie w 1343 roku Nie będę teraz opowiadał o wszystkich wojnach polsko-krzyżackich Powiem tylko, że Gdańsk przechodził z rąk do rąk A w XVI wieku w Gdańsku panowało bardzo tolerancyjne prawo Polski król Stefan Batory nadał miastu przywileje i znajdowali tu schronienie ludzie prześladowani w innych krajach. Wśród tych ludzi byli ludzie wybitnie uzdolnieni. Na przykład pan Fahrenheit pochodził z Gdańska. Jeśli jesteście ze Stanów, to na pewno używacie termometru ze skalą Fahrenheita. Było to miasto, do którego przyjeżdżali ludzie z całej Europy. XVII wiek to złoty okres dla Gdańska. W tym czasie było to jedno z najbogatszych miast w Polsce i w Europie. Przyjeżdżali tu marynarze, kupcy, ludzie, nauki z całej Europy. Wtedy powstały najwspanialsze budowle. 300 spichrzów i kamienice spichrze to budynki w których przechowywane jest zboże później były wojny ze Szwecją rozbiory Polski Gdańsk został wcielony do Prus w wyniku wojen napoleońskich Gdańsk uzyskał status wolnego miasta potem oczywiście mamy drugą wojnę światową w czasie wojny Gdańsk nie ucierpiał aż tak bardzo. Był dwa razy bombardowany, ale największe zniszczenia miały miejsce w 1945 roku, kiedy armia sowiecka weszła do Gdańska. Grabieże i podpalenia spowodowały zniszczenie historycznej części Gdańska. Rosjanie niszczyli zabytki w Gdańsku. Rodowitych gdańszczan wysiedlono do Niemiec. W Gdańsku osiedlono ludność ze wschodu Polski oraz częściowo z Pomorza i centralnej Polski. Nastąpiła wtedy prawie całkowita wymiana ludności. Po wojnie odbudowano starówkę i dziś możemy się cieszyć Tymi wspaniałymi zabytkami możemy oglądać, jak dawniej mieszkali gdańszczanie. W Gdańsku powstała Solidarność, ruch społeczny, który przyczynił się do upadku komunizmu. Jeśli chcecie posłuchać o Solidarności, to zapraszam was do podcastu o najnowszej historii Polski, który kiedyś zrobiłem. Moi drodzy, to tyle na dziś. Kończymy wycieczkę po Kaszubach. Myślę, że jeszcze wrócimy na Kaszuby, do Gdańska i do Sobotu. Może uda mi się pokazać Wam zdjęcia i filmiki, które tam zrobiłem, które jeszcze są w aparacie, w komputerze. Jeszcze sam nie obejrzałem wszystkiego. Zajmuje to dość dużo czasu, żeby to wszystko Obejrzeć, posegregować, ale myślę, że uda mi się to wkrótce zrobić i pokażę Wam kilka zdjęć i jakiś krótki filmik. Jeszcze raz bardzo dziękuję mojej słuchaczce, która zechciała zrobić sobie ze mną zdjęcie na molo w Sopocie. To była wspaniała niespodzianka dla mnie, było mi bardzo, bardzo miło. Jeśli możesz, proszę przyślij mi to zdjęcie. Będzie mi bardzo miło. To wspaniała mm, pamiątka dla mnie. To wszystko na dziś. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa! To był podcast Real Polish. O więcej informacji, zapraszam na realpolish.pl.